Niepokój ten wyrażał się w nieśmiałych próbach nawiązania z Polakami kontaktu. Ze strony litewskiej użyto do tego celu hrabiego Zubowa, kuzyna marszałka Piłsudskiego z rodziny jego matki, Billewiczówny, z domu. Marszałek Piłsudski odniósł się z wielką sympatią do osoby pana Zubowa, zresztą wielkiego optymisty w zakresie możliwości poprawy stosunków litewsko-polskich. Przyjął swego krewnego, z całą uprzejmością rodzinną, warunkując jednak swoje rozmowy w stosunkach polsko-litewskich, żądaniem okazania jakichkolwiek pisemnych, ujętych bodajże formę listu, pełnomocnictw pochodzących od odpowiednich polityków litewskich. Wskutek niemożliwości okazania przez hrabiego Zubowa takich pełnomocnictw rozmowy utknęły. Przy tej sposobności miałem możliwość przedyskutowania z marszałkiem Piłsudskim całego tego tła trudnego problemu. Marszałek nie z przypadku zastosował tę taktykę względem Zubowa. W jego rozumieniu nieszczęściem stosunków między Litwą a Polską był brak ujęcia ich w ogólnie przyjęte i respektowane w życiu międzynarodowym formy. Między państwami suwerennymi nie ma stosunków bez minimum uchwytnych i obliczalnych form stwierdził marszałek. Oficjalnie między Kownem a Warszawą istniała ostra animozja. Praktycznie zaś wzajemne przenikanie ludności obydwu narodów, bliskie koneksje rodzinne między obywatelami Litwy i Polski zacierały oblicze zagadnienia. Odbijało się to wyraźnie we wszystkich rozmowach z ludźmi z drugiej strony granicy z Litwy. Od wojowniczych pogróżek Przenosili się oni od razu do fantastycznych projektów aliansów, umów wojskowych i temu podobne. Takie radykalne rozwiązania przychodziły im łatwo do głowy, natomiast załatwienie najdrobniejszych, prostych spraw na zasadach przyjętych powszechnie w życiu międzynarodowym uważane było za olbrzymią trudność. Marszałek Piłsudski, który poza hrabią Zubowem przyjął w Wilnie posła litewskiego pana Szaulysa, a ze swej strony posłał do Litwy kolejno pana Mühlsteina i premiera Prystora, przeciął pewnego dnia, około 1933 lub 34 roku, wszystkie rozmowy oświadczając, że tajemnica otaczająca na wyraźne żądanie Litwinów każdą próbę, Trwalszego kontaktu jest dla Polski rzeczą obraźliwą, gdyż Polska nie może oczekiwać poważniejszej decyzji ze strony rządu litewskiego, który nawet zwykły kontakt z Polską uważa za rzecz niejako wstydliwą. Wszystkie doświadczenia z tych rozmów wskazywały na to, że rząd litewski zaczął wyczuwać ryzyko nienormalnych stosunków z Polską, brak mu natomiast odwagi w stosunku do własnych obywateli Litwinów, podnieconych propagandą od roku 1916 do powzięcia decyzji znormalizowania tych stosunków. W konkluzji tych doświadczeń ułożyliśmy z marszałkiem Piłsudskim, że zagadnieniem na przyszłość będzie w odpowiedniej chwili i sytuacji stworzenie przede wszystkim minimum formy, praktycznie nawiązanie stosunków dyplomatycznych. W moim głębokim przekonaniu słowa ministra Beka zupełnie nie odpowiadają prawdzie. Sądzę, że celem głównym przedstawienia w ten sposób stosunków litewsko-polskich była chęć własnego usprawiedliwienia się i wybielenia własnej polityki względem Litwy w 1938 roku, a w szczególności noty ultimatywnej do rządu litewskiego z 17 marca 1939 roku, przez niego zredagowanej. Minister Beck... Użył tu świadomie rzekomych słów Piłsudskiego dla pokrycia swej polityki. Marszałek Piłsudski uważał się za obywatela Rzeczypospolitej Polskiej i nie zgadzał się z zasady, jak to mówił ostatnio pan Kobyleński, na żadne radykalne rozwiązanie sprawy z Litwą, podkreślając zawsze, że etniczna Litwa powinna być państwem niepodległym i pozostawiając sprawę nawiązania normalnych stosunków dyplomatycznych między Polską a Litwą dalszemu biegowi wypadków. Nigdy nie pozwolił go marszałek Piłsudski na wyrządzenie krzywdy Litwie przez wysłanie noty ultimatywnej z zagrożeniem użycia sił zbrojnych. 30 marca Dzień dzisiejszy spędziłem na studiowaniu dokumentów, raportów i memoriałów przedkładanych marszałkowi Piłsudskiemu przez urzędy cywilne i wojskowe oraz przez różnych specjalistów spraw litewskich, w okresie 1927-1935 dotyczących stosunków polsko-litewskich. Dokumenty te znajdują się w archiwum Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych i zostały mi udostępnione dzięki wielkiej uprzejmości pułkownika dyplomowanego Leona Strzeleckiego, szefa Biura Inspekcji Giszu. Dużo tam prac świętej pamięci Tadeusza Ołówki, niezwykle zdolnego człowieka i obiektywnego badacza zagadnienia litewskiego. Z dokumentów, które przestudiowałem, wynikało, że o załatwieniu sprawy litewskiej myśla Piłsudski nieustannie w ciągu ostatnich lat swego życia oraz, że pomimo uznawania zasadniczej potrzeby unormowania stosunków z Polską, ze strony Litwinów przeszkodą nie do pokonania była sprawa Wilna. Litwini żądali kategorycznie i niezłomnie Wilna jako swej stolicy, idąc poza tym na wszelkie, Wielkie nawet ustępstwa, aż do wznowienia Unii włącznie. Marszałek Piłsudski nie decydował się na oddanie Wilna Litwinom, dlatego być może, że Wilno obecnie jest zamieszkane w większości przez Polaków i nie powinno być oddane narodowo-litewskiemu państwu. Odniosłem wrażenie, że tezą marszałka Piłsudskiego była federacja z Litwą, a wtedy Wilno należałoby do Litwy. W roku 1928 Tadeusz Hołówko przy okazji rozrachunków z Litwą z tytułu wojny 1919-1920 chciał zapłacić Litwinom za Wilno sumę 5 milionów dolarami amerykańskimi, a przy sposobności zamierzał usadowić tam Polskę ekonomicznie, płacąc węglem, naftą, solą, nawozami sztucznymi, a nie dolarami amerykańskimi. Już hołówko rozumiał, że nie należy wysuwać sprawy odszkodowania za ziemię Polaków, rząd litewski pozostawił właścicielom ziemskim 80 hektarów, a tylko można złożyć zasadnicze zastrzeżenie co do praw własności polskich obywateli. Z dokumentów nie mogłem wywnioskować, czy sprawa rozrachunków była poruszana i jak marszałek Piłsudski odniósł się do projektu zapłacenia za Wilno-Litwiną produktami polskimi. Innym ciekawym dokumentem jest memoriał nieznanego autora o stanie sprawy polskiej na Litwie w roku 1929. Na zgórą 200 tysięcy Polaków na Litwie, najwięcej jest ich w powiecie trockim i w samym Kownie. Z tych 180 tysięcy to drobni rolnicy, rzemieślnicy i robotnicy, a resztę, 20 tysięcy, stanowią właściciele ziemscy i inteligencja miejska wolne zawody. W roku 1929 istniała prasa polska na Litwie, Dzień Kowieński, działały polskie organizacje oświatowe, pochodnia, z głównym zarządem w Kownie i filiami na prowincji, w Wilkomierzu, Poniewierzu, Jeziorosach, Szawlach i Rościeniach. Szkół polskich na Litwie w roku 1929 nie było. Władze litewskie zażądały świadectwa o narodowości polskiej. Istniały więc gimnazja w Kownie, po Poniewierzu i Wiłkomierzu, jako szkoły prywatne i tylko jedno gimnazjum kowieńskie miało prawa szkół podstawowych. Polscy studenci niezamożni studiują na wyższych uczelniach w Kownie, zamożni za granicą, niewielu zaś studiuje w Polsce. Kościół rzymskokatolicki Litwini są w 90% katolikami, jest od dawna czysto litewski i prześladuje Polaków, zwłaszcza język polski, wbrew postanowieniom konkordatu ze stolicą apostolską. Polscy księża katoliccy na Litwie są przeważnie w powiecie telszewskim, który zamieszkany jest prawie bez wyjątku przez żmudzinów. W roku 1929 pośród polskiej ludności na Litwie panowała bieda. Właściciele ziemscy na 80 hektarach, jakoby bankrutują, jest to bowiem za mało dla życia inteligentnych rodzin, a zwłaszcza dla kształcenia dzieci. Z innych dokumentów bardzo pikantne są propozycje generała Radus Zenkiewiciusa, że w zamian za stanowisko w towarzystwie akcyjnym w Kownie lub w Warszawie, będzie on rozmawiał w sprawie stosunków litewsko-polskich. Dużo dokumentów przerzuciłem, ale nic ciekawego w nich nie znalazłem. Były tam krótkie raporty o akcji Kowasa przeciwko Woldemarasowi, o propozycjach Wasława, C.G. Kauskasa z roku 1930 o porozumieniu litewsko-polskim, opinie Daily D z roku 1932 o programie nacjonalistycznym Litwy. Interesujące są sprawozdania Tadeusza Katelbacha z roku 1933 o rozmowach w Kownie z różnymi działaczami politycznymi litewskimi. Ksiądz Tumas, bardzo poważany na Litwie, zwany niekoronowanym prezydentem Litwy, mający dziś, jeśli jeszcze żyje, 80 lat, jest zwolennikiem porozumienia Litwy z Polską, lecz również żąda Wilna jako warunek sine qua non. Pułkownik Dirmantas, inżynier, pisze o konieczności pilnego czytania przez Litwinów polskiej literatury i publicystyki, ale młodzi oficerowie litewskich kształcą się we Francji, Belgii i Czechosłowacji w tamtejszych wyższych szkołach wojennych. Krewe Mickiewiczius opiniuje w roku 1934, że Litwą Rządzi wojsko, a o poglądach społeczeństwa litewskiego pisze, że starsze pokolenie jest za porozumieniem z Polską, natomiast młodsze pokolenie przeciwstawia się temu. W tymże raporcie jest sprawozdanie z rozmowy radcy Mühlnsteina z ministrem Lozoraitisem, według której przeszkodą istotną porozumienia litewsko-polskiego jest sprawa przynależności Wilna do Polski. Włodzimierz Zubow w roku 1934 po upadku na Litwie wpływów niemieckich, raczej wpływów i znaczenia Woldemarasa, donosi w obszernym raporcie o wzroście znaczenia na Litwie wpływów rosyjskich i zarazem francuskich, które będą przeszkadzały Polsce w dążeniu do porozumienia z Litwą. Na podstawie tych przejrzanych dokumentów przekonałem się, że sprawa litewska była nieustannie na porządku dziennym prac marszałka Piłsudskiego, aż do jego śmierci i tym samym na porządku dziennym rządu polskiego. Poufne pertraktacje Polski z Litwą prowadzone były w tym czasie nieomal bez przerwy, aż do roku 1934, to jest do czasu, kiedy Piłsudski był jeszcze w stanie prowadzić je osobiście. Udział w tych pertraktacjach brali najróżniejsi ludzie, zarówno z Polski, jak i Litwy. Jednak sprawa porozumienia... Rozbijała się zawsze o jedno i to samo – do kogo ma należeć Wilno. Ze strony litewskiej były parokrotnie wysuwane bardzo daleko idące propozycje, prowadzące aż do Unii z Polską, ale pod warunkiem, stawianym twardo i nieugięcie, że przed takim porozumieniem Wilno jako dawna stolica Litwy powróci do państwa litewskiego. Marszałek Piłsudski i Strona Polska w tych raportach milczeli o sprawie Wilna. Ostatnie moje rozmowy przed wyjazdem do Kowna wskazywały również, że sprawa Wilna stanowi tabu w moich rozmowach z Litwinami. Generał Stachiewicz, jako szef sztabu głównego, zapytany przeze mnie w tej sprawie, odpowiedział tonem stanowczym jakby niezadowolonym. Dla pana nie istnieje sprawa Wilna. Wilno jest miastem polskim i należy całkowicie do Polski. Dosie Litwa w archiwum Giszu zawierało kilkanaście wartościowych, jak mi się wydawało, raportów naświetlających stosunki panujące na Litwie, a w szczególności położenie ludności polskiej. Obraz, jaki sobie wyrobiłem na tej podstawie, wskazywałby, że istnieje na Litwie, zwłaszcza wśród starszego litewskiego pokolenia, dosyć poważna grupa wpływowych osób, która by szczerze pragnęła porozumienia z Polską i dobrego, przyjaznego z nami współżycia, godząc się na jakiś obustronny kompromis w sprawie Wilna. Z ocen położenia Litwy wynikało, że dzięki korzystnym warunkom gospodarczym, w których od kilkunastu lat Litwa się znajduje, a spowodowanych w głównej mierze handlem z Zachodem, Niemcy i Anglia i pomocą finansową Litwinów z Ameryki, Litwa zdołała ugruntować swą państwowość podobnie jak i Polska. Sprzyjała temu także sytuacja polityczna w Europie. Raporty te podkreślały również, że od roku 1934 wychowało się już na Litwie młode pokolenie zajmujące stopniowo czołowe stanowiska w życiu państwa. Patrzy ono na obecne zagadnienia polityczne, na przyszłość Litwy zupełnie inaczej aniżeli pokolenie starsze z czasu odzyskania niepodległości Litwy i sprzed lat, 1914-1919. W jednym z najbardziej interesujących raportów znalazłem następujące określenie poglądów młodego pokolenia litewskiego. Młodzi nacjonaliści litewscy są bardziej zainteresowani gospodarczą przyszłością Litwy i rozwojem życia narodu litewskiego niż ułożeniem stosunków z Polską i sprawą Wilna. W raporcie tym było podkreślone, że wskutek tych tendencji w grupach młodego pokolenia litewskiego przeważa orientacja pozytywistyczna i proniemiecka jako najbardziej pod względem gospodarczym dla Litwy realna. Przeczyły tej ocenie inne raporty twierdząc, że po roku 1934 po zwalczeniu grupy profesora Woldemarasa nastąpiło znaczne osłabienie orientacji proniemieckiej i że obecnie przeważa kierunek na mocarstwa zachodnie – Względnie na Rosję Podnoszono w raportach, że po roku 1934 akademicka młodzież litewska i młodzi oficerowie litewscy wysyłani są na wyższe studia do Francji, Belgii, Czechosłowacji i Rosji, podczas gdy przedtem przyjeżdżali na wyższe studia do Niemiec Położenie Polaków na Litwie, sądząc z raportów znajdujących się w archiwach Giszu z roku 1934 nie przedstawiało się tak źle, jak mi te sprawy nakreślił przed kilkoma dniami pan Kobylański. Polacy na Litwie mają wprawdzie ograniczone prawa, ale jednak podobne do praw posiadanych przez Litwinów w Polsce. Największą trudność, Stanowi stwierdzenie narodowości polskiej na Litwie dla Polaków, obywateli litewskich. Prawdziwi rdzenni Litwini uważają wszystkich Polaków na Litwie, zwłaszcza pochodzenia szlacheckiego, za spolszczonych Litwinów, którzy powinni odpolszczyć się i powrócić do litewskiej narodowości w Nowej Litwie. Na tym właśnie polega cała trudność ułożenia się pomyślnych stosunków między ludnością pochodzenia chłopskiego, litewskiego, a ludnością pochodzenia szlacheckiego. Położenie materialne ludności polskiej w państwie litewskim według raportów przedstawia się niepomyślnie. Reforma rolna, 1921 rok, nie poprawiła położenia drobnych rolników Polaków, głównie szlachty zagrodowej, którzy nie chcieli przyjąć narodowości litewskiej, natomiast przyniosła zupełne zubożenie całego ziemiaństwa. Z wyjątkiem kilkunastu szczególnie uprzywilejowanych rodzin, związanych osobiście z obecnym rządem litewskim. Polacy, drobni rolnicy, nie byli objęci ustawą o litewskiej reformie rolnej, pozostali oni bez żadnej zmiany na swych karłowatych gospodarstwach. Dla właścicieli ziemskich w 85% Polaków litewska reforma rolna pozostawiła w zasadzie 80 hektarów ziemi na jedną rodzinę. Są jednak wypadki szczególne, kiedy za zasługi dla państwa litewskiego, na przykład za podpis na akcie konstytucji litewskiej. Niektóre osobistości spośród ziemian Polaków mają po tysiąc hektarów, a nawet więcej oraz wspaniałe pałace z galeriami cennych obrazów. Względnie najlepiej powodzi się podobno Polakom pracującym w wolnych zawodach, jak lekarze, dentyści, adwokaci, inżynierowie i temu podobne, oraz rzemieślnikom w miastach i miasteczkach. W najbardziej ponurych barwach przedstawiona była w raporcie z 1934 roku sytuacja Polaków w kościele rzymskokatolickim na Litwie. Kler Litewski, był jednym z głównych twórców niepodległości Litwy, naczelnym promotorem nauczania języka litewskiego młodzieży chłopskiej. Jego zasługą jest również wzmocnienie patriotycznego ducha Litwinów. Za głównego wroga w wypełnieniu tych obowiązków uważa Kler wpływy polskie. W konsekwencji język polski został całkowicie usunięty z życia w kościołach rzymskokatolickich na całej Litwie, wbrew Konkordatowi zawartemu przez rząd litewski z Watykanem i pomimo, że w Wilnie oddano do użytku Litwinów jeden z kościołów rzymskokatolickich dla odprawiania nabożeństw w języku litewskim. Księża polscy, Polacy, zostali praktycznie usunięci ze stanowisk oficjalnych w kościele rzymskokatolickim na Litwie, o ile nie zaprzestali zupełnie używać języka polskiego i nie stali się odpolszczonymi Litwinami. Księża przyznający się nadal do polskości zostali jako rezydenci bez prawa sprawowania obowiązków duszpasterskich albo byli wysyłani do powiatu Telszewskiego na Żmudzi, gdzie ludność miejscowa mówi wyłącznie po żmudzińsku, na Rzecze Litewskie i język polski nie jest używany. W masie dokumentów, dossier Litwa, w archiwum Giszu. Było najwięcej materiału informacyjnego dotyczącego różnych osób na Litwie, ze sfer rządowych, wojskowych i politycznych. Charakterystyki tych osób, pisane często w formie mało poważnej, noszą wszelkie oznaki, że ich źródłem była pospolita plotka albo też chęć intrygi. Całość dokumentów dossier Litwa z uwagami własnoręcznymi marszałka Piłsudskiego na marginesach nieraz bardzo dosadnymi, zwłaszcza przy charakterystykach osób, sprawiała wrażenie, że Piłsudski nie mógł się żadną miarą zdecydować na rozwiązanie sprawy litewsko-polskiej. Z jednej strony nie chciał za żadną cenę dopuścić do zniewolenia i tym samym głębokiego upokorzenia Litwy przez Polskę, a z drugiej strony nie decydował się oddać Litwinom ze względu na obecną ludność polską, Wilna, swojego miłego Wilna, chyba że przez nową federację. Najsłabiej ujęte były w dossier Litwa stosunki zagraniczne Litwy, i powiązania jej z innymi państwami. Znalazłem tam tylko, że najbardziej przyjazne stosunki łączą Litwę z Francją i Czechosłowacją. Z Estonią i Łotwą współżycie Litwy jest zasadniczo poprawne i przyjazne, jednak wyrażona była opinia, że tzw. Tak Ententa Bałtycka istnieje jedynie na papierze, a w rzeczywistości nie ma żadnego praktycznego znaczenia pod względem politycznym, a zwłaszcza wojskowym. Wszystkie trzy państwa bałtyckie, Estonia, Łotwa i Litwa, pisze autor tego dokumentu, w gruncie rzeczy lawirują między Niemcami a Rosją. Przy tym każde z państw bałtyckich dokonuje tego strategicznego manewru na własną rękę samodzielnie. Co do stosunków Litwy z Zachodem, to znalazłem w dossier, że życzliwie popierają Litwę Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Ogólnie jej stosunki z zachodem Europy są bardzo dobre. Bliższe są one z Belgią, Danią i Szwecją z uwagi na handel, chociaż gro obrotów handlowych malitwa z Niemcami. Prasa dzisiejsza podaje, że minister Harwat dojechał szczęśliwie do Kowna drogą przez Suwałki Mariampol. W Kownie Panuje zupełny spokój i porządek i nie było żadnych wrogich Polsce demonstracji w związku z jego przyjazdem. Jutro, 31 marca, poseł Harwat ma złożyć listy uwierzytelniające prezydentowi Smetonie. W Warszawie już jest minister Szkirpa, poseł litewski, który też jutro ma złożyć swoje listy uwierzytelniające na zamku prezydentowi Rzeczypospolitej. Już na samym początku rozmów z Litwinami, co do uruchomienia komunikacji kolejowej i obsługi pocztowo-telegraficznej, nastąpiły nieprzewidziane trudności i komplikacje. W Augustowie, gdzie od pewnego czasu obraduje mieszana Komisja Litewsko-Polska dla ułożenia tych spraw, załatwiono jedynie sprawę komunikacji i obsługi pocztowej dla przedstawicielstw dyplomatycznych obu stron, ale nie dla powszechnego użytku. Otwarcie komunikacji kolejowej nie nastąpi zaraz, ponieważ po stronie litewskiej zostały gruntownie rozebrane tory kolejowe i dopiero teraz trzeba je odbudować. Obecnie z Warszawy do Kowna lub odwrotnie trzeba jechać koleją przez Prusy Wschodnie, do Tczewa. Komunikacja samochodowa możliwa jest w obecnej porze roku, marzec, kwiecień, tylko szosą Suwałki Mariam Bolkowno. Z Wilna do Kowna bitej szosy nie ma. Zaczynam odnosić wrażenie, że niepowołani pośrednicy, jak się wyraził pan Kobylański, narobili nam w sprawie litewskiej w ciągu 18 lat wiele szkód. Dzisiejsze stawianie na nacjonalistów litewskich przez Beka i poszukiwanie porozumienia pod przymusem zbrojnym jest stanowczo spóźnione i trudno przewidzieć, jakie da rezultaty. 18 lat nie da się prędko odrobić. Wydarzenia poszły innym torem i będą nim szły dalej. 31 marca Dzisiaj miałem bardzo ciekawą rozmowę z pułkownikiem Kazimierzem Banachem. Zapytałem go o instrukcje bardziej szczegółowe i dokładne dla mojej misji w Kownie. Banach odpowiedział na to, że nie ma ogólnych instrukcji dla atasze wojskowych, że... Każdy z nich otrzymuje instrukcję specjalną, dostosowaną do potrzeb. Po wymianie kilkunastu zdań bez żadnego znaczenia, pułkownik Banach zupełnie nieoczekiwanie wypalił, według mojego zupełnie prywatnego poglądu, należałoby zaproponować Litwie Wilno jako jej stolicę oraz cały północno-wschodni obszar Wileńszczyzny za cenę przystąpienia Litwy do Unii z Polską. Byłem tym wystąpieniem zupełnie zaskoczony. Jak to Banach, zastępca szefa oddziału drugiego, mówi mi rzeczy wprost przeciwne słowom szefa sztabu. Powtórzyłem mu więc to, co mi powiedział o Wilnie generał Stachiewicz. Może był to balon de Zai, z jego strony w celu wybadania mojego stanowiska w sprawie wileńskiej, a może to jest jego rzeczywisty pogląd na sprawę litewską. Jeśli tak, to dobrze, to o nim mówi. Potem przestudiowałem dosyć Litwa sztabu głównego, które okazało się bardziej szczegółowe i aktualne. Wynotowałem sobie bardziej interesujące szczegóły. Ludność Litwy wynosi 2,5 miliona. Przyrost naturalny jest na Litwie nieco niższa niż w Polsce. Gęstość zaludnienia wynosi 39 na kilometr kwadratowy, podczas gdy w Polsce 70. Kraj ten jest wybitnie rolniczy. 76,7% ludności Litwy zajmuje się rolnictwem. Skład narodowościowy Litwy jest fałszowany przez rząd litewski w celu wykazania jednoplemienności. Litewska oficjalna statystyka podaje 3% Polaków zamieszkałych na Litwie, 75 tysięcy, podczas gdy Instytut Badań Spraw Narodowościowych w Warszawie podaje 10%, 250 tysięcy. Z innych mniejszości narodowych są na Litwie Żydzi, Białorusini, Niemcy, Rosjanie i Łotysze. Litwa posiada bardzo słaby przemysł. Mocniej rozwinięte są przemysły drzewny i żywnościowy, przetwórczy. Stronnictwem posiadającym władzę są obecnie nacjonaliści Kai, nazwani przez autora tego opracowania faszystami litewskimi pod naczelnym przewodnictwem prezydenta Litwy Antanasa Smetony, nazywanego na Litwie Tautos Vadas, wódz narodu. Następnie, w kolejności pod względem liczebności i znaczenia politycznego idą chrześcijańska demokracja, krykszcionai, ludowcy, liaudininkai, socjaldemokraci, i komuniści. W różnych okresach od roku 1919 sprawowali władzę chrześcijańska demokracja do roku 1926. W tymże roku na krótki okres przypadły rządy ludowców. Od roku 27 są u władzy nacjonaliści. i tauta oznacza w języku litewskim naród. Przywódcą nacjonalistów do roku 1929 był profesor Woldemaras, następnie po secesji grupy Woldemarasa prezydent Smetona. W roku 1934 profesor Woldemaras, gorący zwolennik Niemiec, a jednocześnie przeciwnik porozumienia Litwy z Polską, Usiłował powrócić do władzy, dokonując przy pomocy młodzieży wojskowej, lotników i szkoły oficerskiej w Kownie Puczu przeciwko rządowi prezydenta Smetony. Zamach Woldemarasa został jednak udaremniony przy wydatnym udziale pułkownika S. Rasztykisa.